Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła siódma. Zaczynamy poranek dwójki. Program realizuje Magdalena Wojtulanis z przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dziś jest niedziela, 26 kwietnia, to 116 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o godzinie 5.18, a zaszło o, zajdzie dopiero o 19.50. Dzień trwa, bo już trwa 14 godzin 37 minut, a do końca astronomicznej wiosny pozostało 55 dni. Imieniny obchodzą między innymi Marzena, Aureliusz, Dominik, Grzegorz, Mariusz, Piotr i Ryszard. Najlepsze życzenia składamy naturalnie, a zaczniemy nasze spotkanie od wiadomości kulturalnych, które przedstawi Marcin Pesta. Dzień dobry Państwu. Prewykonanie multimedialnego utworu From My Room Dominika Strycharskiego odbędzie się dziś w siedzibie Hashtag Ensemble w Warszawie. To eksperymentalna forma na styku opery kameralnej, muzyki elektronicznej i instalacji dźwiękowej, mówi dyrygentka Liliana Krych. Występuje hashtag Ensemble w dość sporym składzie. Mamy też gości śpiewających. Dominik Kujawa, głos męski. No, Marta Bogosławska, nasza członkini zespołu, głos żeński. Ale przyleciała do nas z Holandii Gośka Isfording, wspaniała klawesynistka. No i sam kompozytor Dominik Strychalski w bardzo, bardzo wielu rolach. Dlatego, że oprócz tego, że zamyślił i skomponował cały utwór, który ma taką dość nietypową formę, i ta forma z mi miejscami otwartymi, to oprócz tego że stworzył też do niego wideo. To wideo też jest takie dość nietypowe i nadaje różne pozamuzyczne znaczenia. To Dominik jest też autorem elektroniki, a także gra na kilku instrumentach. Początek o 19:00 w siedzibie Hashtag Ensemble w Warszawie. Po prawykonaniu utworu odbędzie się spotkanie z Dominikiem Strycharskim. A w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu dziś koncert zatytułowany Śpiewnik Komedy. To muzyczny spektakl prezentujący nowe interpretacje popularnych piosenek kompozytora, mówi kurator cyklu Dionizy Piątkowski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 Początek koncertu o 19 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą trwa Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej. W tym roku tematem wydarzenia organizowanego przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest partycypacja uliczna. Na miejscu jest nasza reporterka. Forum tworzy przestrzeń, współpracy oraz wspiera partycypacyjne projektowanie w małych miastach, podkreśla Jagna Badowska, jedna z kuratorek wydarzenia. Projektowanie nie jest procesem, na którym skupia się sam architekt. Jest bardzo ważna faza analiz, które skupiają się na człowieku. Wczoraj przez cały dzień odbywały się warsztaty architektoniczne wokół działań z lokalną społecznością. Były poświęcone między innymi partycypacji społecznej, ekorewitalizacji oraz opowiadaniu architektury. Te ostatnie skupiały się na fizycznym doświadczaniu domu Kuncewiczów. Prowadziła je Hanna Zwierzchowska. Czym jest architektura? Nie tylko konstrukcją, rysunkiem i materiałami, ale także wspomnieniami, uczuciami. Odbieramy ją poprzez wszystkie zmysły. Dziś przed nami sesja podsumowująca Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej oraz otwarcie wystawy prezentującej prace warsztatowe. Z Kazimierza Dolnego dla Wiadomości kultury naturalnych, al do Czarnobyl Prawdziwa Historia to najnowszy podcast Polskiego Radia. Opowiada o wydarzeniach dokładnie sprzed 40 lat, gdy w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Autorem podcastu jest Roman Czejarek, dziennikarz radiowej jedynki. Rozmawia ze świadkami katastrofy, ludźmi, którzy jako pierwsi zauważyli podniesiony poziom promieniowania w Polsce i z tymi, którzy do dziś. Dziś odwiedzają strefę zakazaną wokół elektrowni w Czarnobylu.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 Atmosferę strachu, paniki i dezinformacji pokazują w podcaście Czarnobyl Prawdziwa Historia, materiały z Archiwum Polskiego Radia, w tym m.in. nagrania Jana Smyka, reportera Polskiego Radia Białystok. Gdański klub Rzek zaprasza dziś na pomorski przegląd teledysków. Celem wydarzenia jest tworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany między muzykami a twórcami filmowymi. Teledyski wybraliśmy w otwartym naborze, do którego zgłosiło się około 70 artystów, mówi organizator przeglądu Max Kacperski. Całą taką energię, jakość też przede wszystkim, nic tak dobrze nie oddaje jak kino. Też będzie bardzo fajna okazja, żeby poznać nowych muzyków, artystów wizualnych, czyli reżyserów, ekipy filmowe, zarówno i muzycznie i też właśnie wizualnie. Te teledyski naprawdę świetnie oddają klimat i są różnorodne. Też braliśmy pod uwagę teledyski mikrobudżetowe, gdzie na przykład ekipy, to były dwie, trzy osoby, które tworzyły teledysk, ale kreatywność i pomysły, jakie włożyły w budowę tego teledysku i realizację są na naprawdę świetnym poziomie. Początek pomorskiego przeglądu teledysków o 19 w gdańskim kinie Żak. To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl Pogoda no właśnie, pogoda w całym kraju zapowiada się dość dynamicznie, z wyraźnym podziałem na spokojniejszy zachód i bardziej kapryśną wschodnią część Polski. Na zachodzie kraju więcej przejaśnień i rozpogodzeń, zachmurzenie małe i umiarkowane. Im dalej na wschód, tym chmur będzie więcej, a wraz z nimi pojawią się przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich możliwy także deszcz ze śniegiem. W Karpatach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a miejscami samego śniegu. We wschodniej połowie kraju lokalnie mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będzie grupa śnieżna, więc aura potrafi zaskoczyć prawdziwie kwietniową zmiennością. Tak właśnie będzie. Temperatura maksymalna od zaledwie 6 stopni na północnym wschodzie i u podnóża Karpat. Około 10 stopni w centrum do 14 stopni na południowym zachodzie. No i uwaga na wiatr. Będzie północno-zachodni umiarkowany i chwilami dość silny. Krótko mówiąc, niedziela mm, z pogodą w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu. Miejscami nawet zimowe akcenty. Warto mieć pod ręką i okulary przeciwsłoneczne, ale też cieplejszą kurtkę. Autopromocja.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 wymień dziś o 13:30 zapraszam Michał Nowak Autopromocja Niedzielny poranek dwójki, do dziesiątej będziemy razem, to audycji Cafe Muza, której gościem będzie dzisiaj Hubert Zapiór. To laureat wielu międzynarodowych konkursów i jeden z najbardziej obiecujących śpiewaków młodego pokolenia. A do tego czasu no, jeszcze wiele innych pozycji porankowych. O 7.30 lumen. Audycja redakcji katolickiej. No i o ósmej nabożeństwo, a dziś będzie to nabożeństwo Kościoła Zielonoświątkowców. Muzycznie no, zrobimy taki krótki przegląd Płyt, które otrzymały Fryderyki, ale zaczniemy od czegoś znacznie starszego, dobrze znanego od Bacha w interpretacji Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego. To będzie czwarty koncert brandenburski G. Sebastiana Bacha u Schmidera pozycja 1049. Na początek i nagranie sprzed dwóch dekad to czwarty koncert brandenburski g Jana Sebastiana Bacha. U Szmidera pozycja 1049, interpretacja z kompletu brandenburskich koncertów wydanego w 2005 roku przez znakomitych włoskich muzyków Concerto Italiano pod dyrekcją organisty, klawesynisty Rinalda Alessandriniego. A w dzisiejszym poranku będę przywoływać nagrania wyróżnione w tegorocznych Fryderykach 2026. Gala wręczania statuetek w kategorii muzyki klasycznej w ramach Fryderyk Festival odbyła się w piątek w Narodowym Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. I zaczniemy od jednej z kategorii, kategorii muzyka Dawna Fryderyk trafił do Martyny Pastuszki o Orkiestry Historycznej i Sofii Juncker za album La Serenissima. Przeniesiemy się zatem na chwilę do serca XVIII-wiecznej Wenecji, bo to jest główny temat tej płyty. ti credesi stai il tu amor tu amor tu amor tu To jedno z bardziej inspirujących nagrań ostatnich miesięcy. La Serenissima, znakomita Sophie Juncker, Och Orkiestra, pod dyrekcją Martynę Pastuszki. Płyta z weneckim repertuarem barokowym, dziełami takich kompozytorów jak Caldara, Marcello, Gasparini, Albinoni, no i Vivaldi. Za nami jedna z jego arii, Mio Cor, Seti Credessis, Cantati la Silva. Muzyka, ogromne napięcie, no i cała, jest taka, ta płyta niezwykle pasjonująca. Ten album został wyróżniony Fryderykiem muzyki klasycznej w kategorii muzyka dawna. I dodam jeszcze, że Martyna Pastuszka będzie gościem audycji Kafe Muza w dwójce 10 maja. A dzisiaj o 10, właśnie w tym miejscu, czyli Cafe Muza, spotka się z państwem Hubert Zapiór. Program drugi Polskiego Radia jest 7.30. Lumen, magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej. Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Kniewski. Teologia relacji i daru, kierunek ku społeczeństwu przyszłości, to hasło konferencji, jaką na warszawskich Bielanach 16 i 17 kwietnia zorganizował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego razem z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Uczestniczyli w niej teologowie, filozofowie i badacze życia społecznego, aby przyjrzeć się pojęciom, które wydają się jednocześnie bardzo podstawowe i dziś jakby trudne do uchwycenia. Relacja i dar zostały tu potraktowane nie tylko jako język teologii, ale jako sposób opisu świata, świata pełnego napięć, podziałów i poszukiwania form bycia razem. Mówi profesor Dominika Żukowska-Gardzińska, organizatorka konferencji. Rzeczywiście, konferencja miała wymiar wybitnie międzynarodowy. Przyjechało na uniwersytet 60 profesorów z 38 ośrodków akademickich, więc wielkie zaskoczenie, że z takim entuzjazmem odpowiedzieli na propozycję tematyczną. Wykłady organizowane były w czterech językach: polski, angielski, francuski, włoski. W kuluarach jeszcze inne języki, takie jak hiszpański. No, jesteśmy zaskoczeni, ale widzimy, że potencjał teologii jest bardzo duży, a wykłady, które usłyszeliśmy pokazały nam, że to jest wciąż bardzo ważna przestrzeń, dyscyplina naukowa, która odnajduje się bardzo dobrze we współczesnych problemach, w tych wyzwaniach, z którymi człowiek się mierzy na co dzień. Biskup Piotr Jarecki otwierając konferencję zwrócił uwagę na aktualność tego tematu. Żyjemy bowiem w świecie napięć, konkurencji, niejednokrotnie wrogości i walczących ze sobą egoizmów. Pojawia się od razu myśl, że bez zmiany sposobu myślenia o relacjach, o stosunkach międzyludzkich, ten świat będzie zmierzać w coraz gorszym kierunku. Rzeczywiście bardzo dobrze zostało przyjęte przemówienie czy otwarcie konferencji księdza biskupa Piotra Jareckiego. On też wspominał o takim teologicznym zagadnieniu logiki daru, jakiegoś właśnie kierunku, pomysłu, mechanizmu, który może być przez nas wszystkich wykorzystany niekoniecznie przez osoby związane z religią katolicką czy osoby o różnych duchowościach. Wydaje się, że to jest niesamowity ważny fundament dla no, naszej takiej konstrukcji psychofizycznej. Obserwujemy, że rzeczywiście świat zmierza w takim trudnym kierunku. Globalizacja nam proponuje konsumpcjonizm, zainteresowanie jakby tu i teraz, natomiast Natomiast teologia relacji daru zwraca uwagę na to, że ważne jest to w jaki sposób budujemy relacje z drugą osobą, że nie nastawiamy się tylko na siebie, że musimy ciągle bardzo uważnie funkcjonować pomiędzy wykorzystywaniem tego, co się dzieje dla siebie i dla swojego interesu, to jest oczywiście bardzo ważne, ale z drugiej strony pokazywaniem, że uczestniczenie w życiu innych osób jest tak naprawdę tym, co nas buduje. I ten przekaz biskupa Jareckiego oraz oczywiście uczestników konferencji z różnych dyscyplin pokazuje, że nie tylko teologia, ale potrzebujemy wszystkich dyscyplin i tej refleksji pomiędzy naukami, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, jak zmieniać rzeczywistość, jak dbać o tą kondycję człowieka w przyszłości, ale żeby to zrobić należy myśleć o człowieku tu i teraz. Tu warto dodać, że jesteśmy nastawieni w dzisiejszym świecie na cele, a nie na budowanie relacji. Te stosunki międzyludzkie są czysto transakcyjne. Po pierwsze tak, a po drugie też zauważamy, że przenosimy nasze relacje na przykład coraz silniej na zwierzęta czy na właśnie technologie i wydaje się, że być może początkowo one dają szczęście, natomiast już współczesne badania czy psychologii, czy pedagogiki pokazują nam, że to nie jest wystarczające. Człowiek potrzebuje relacji, która sprawi, że on zrozumie samego siebie, że to takie pojęcie, które skądinąd stosował ksiądz Karol Wojtyła, jeszcze nie papież, który właśnie pokazywał, że człowiek, żeby stać się darem dla innych, musi najpierw siebie rozumieć, siebie samoposiadać. I wydaje mi się, że dla tego człowieka przyszłości, o którym marzymy i którego staramy się jakoś właśnie tworzyć wszyscy razem, że to jest właśnie ten kierunek. Pomyśleć i pracować nad tym, co to znaczy siebie posiadać po to, żeby stać się darem dla drugiej osoby. Pani podkreśla znaczenie teologii w refleksji na temat dzisiejszej rzeczywistości i w tym kontekście bardzo mocno wybrzmiało wystąpienie profesora Stefana Attarda z Malty, który mówił, że filozofia powinna wyjść z takiej samoizolacji, samomarginalizacji, dlatego że ona się zamknęła w hermetycznym języku, chciałaby świat zmieniać, ale nikt z nią nie chce rozmawiać. No właśnie, a z kolei z drugiej strony widzimy, że społeczeństwa i to nie tylko europejskie, ale różnych kierunków świata nam pokazują, że duchowość jest wciąż ważna i rzeczywiście musimy jako teologowie pracować nad językiem, zmieniać komunikację, sprawiać, aby ten język był zrozumiały, a nie właśnie hermetyczny. Ale w trakcie konferencji, oprócz rzeczywiście wybitnego profesora Tarda, mieliśmy wielu profesorów, którzy mają różnego rodzaju doświadczenia misjologiczne, ewangelizacji w różnych kręgach świata, kontaktu z różnymi kulturami religiami. I oni również mówią to samo ze swojej perspektywy mimo, że wcześniej się nigdy nie spotkali, że musimy pracować nad językiem, właśnie nad komunikacją, że to ona jest kluczem do właśnie tego budowania relacji, które będą oparte na wzajemnej chęci zrozumienia siebie, ale nie tylko właśnie w kontekście płytkim załatwienia pewnych spraw, ale głębokiego zrozumienia, co może być dobrym wspólnym dla nas tu i dzisiaj przy współczesnych wyzwaniach, które mamy na świecie. Wyjście z samoizolacji i samomarginalizacji to nie tylko kwestia Języka to także kwestia zmiany sposobu bycia. Nie pouczać, do czego teologia była przyzwyczajona, ale wejść w taki owocny dialog z innymi dyscyplinami. Nie oceniać, a słuchać. Tak, dzisiaj teologia, kiedy próbuje definiować pojęcie dialogu, często korzysta z takiego pojęcia, że zadaniem dialogu jest niekoniecznie dojść do jakiegoś porozumienia, ale budować przestrzeń, gdzie właśnie nawzajem siebie wysłuchamy i zrozumiemy to, o czym do siebie mówimy, albo to, o czym marzymy, czy to, jakie mamy potrzeby. I rzeczywiście to jest chyba dzisiaj fundamentem i problemem, czy największym może wyzwaniem, lepsze jest słowo, tych relacji, które tworzymy, dlatego, że właśnie myśląc o własnych interesach, często nawzajem, w kontekście kulturowym. Nie myślimy o tym, z jakiego punktu widzenia czy kulturowego startują ludzie z innych stron świata, a przy dzisiejszej globalizacji, takiej multikulturowości, kiedy komunikacja i przepływ ludności jest dzisiaj tak silny, tak mocny, my rzeczywiście możemy skorzystać, i to mówię w sensie pozytywnym, z mechanizmów czy języka, który posiada teologia, ale właśnie pod warunkiem, że ona nie będzie posługiwała się tylko takimi zdogmatyzowanymi sformułowaniami, ale że ona będzie zrozumiała po prostu dla wszystkich i że ona pokaże, że naprawdę jej tym fundamentalnym interesem jest to, żeby pokazać podstawową kategorię, która powinna nas łączyć i leżeć u podstaw relacji, czyli właśnie miłość, która jest realizowana przez każdego z nas na bardzo różnych poziomach i mieć taką świadomość, że miłość to także życzliwość, to także przyjaźń, to także właśnie wsłuchanie się w potrzeby innego człowieka, to także taka samarytańska pomoc. To wszystko jakby mieści się właśnie w tej kategoriach miłości, która jest no, podstawowym przesłaniem Ewangelii. W trakcie konferencji pojawił się... Się bardzo ważny wątek, a było nim pytanie o uniwersalizm. Pytanie o to, czy w świecie, który coraz bardziej się dzieli, da się w ogóle myśleć o czymś, co byłoby wspólne i jak to wspólne budować, żeby to nie była kolonizacja ideologiczna. Okazuje się, i to było dla mnie bardzo ciekawe, że profesorowie, którzy przyjechali naprawdę z różnych stron świata, bo mieliśmy i Madryt, i Rzym, i Singapur, i Frankfurt, i Nowy Jork, i Waszyngton, też Nową Gwineę, Boliwię, więc rzeczywiście to byli wykładowcy, specjaliści z różnych stron świata. Dla mnie było to znamienne, że oni wszyscy wskazali, że w tych wszystkich regionach świata jest prowadzona ta dyskusja na temat zmiany sposobu funkcjonowania człowieka i namysłu nad tym co tak naprawdę ma znaczyć dzisiaj relacja. Więc myślę, że to uniwersalizm, który podczas jednego z wykładów próbował być zdefiniowany, mówi nam to, że ludzie na całym świecie dochodzą do tych samych wniosków, że relacja może przeistoczyć się w dar samego siebie, ale też możemy oczekiwać od drugiego człowieka tego daru. I też podkreślam, że to nie ma mieć miejsca tylko w relacjach rodzinnych, małżeńskich czy partnerskich. Ta teoria teologii relacji i daru ma również mieć swoje przełożenie na życie społeczne i to przede wszystkim jest ten, można powiedzieć, efekt globalny tej konferencji, że wszyscy zauważyliśmy, że o takich sprawach nie tylko należy myśleć w obszarze domu rodzinnego, ale właśnie wprowadzać to w życie. I nie bez przyczyny tutaj ksiądz piarecki też przytoczył dwóch bardzo cennych ekonomistów, akurat zdarzyło się, że włoskich, profesor Luigi Nobruni i Stefano Zamani, którzy są specjalistami wysokiej klasy z ekonomii i oni właśnie wprowadzają do języka ekonomicznego pojęcie logiki daru. Więc to jest taki zaskoczenie, że to nie jest tylko teologia, a no bardzo ważnym wątkiem tej konferencji był taki obszar edukacyjny. Myślenie w kategorii relacji daru ma nie tylko przemieniać świat zewnętrzny, ale widzieliśmy, że także bardzo mocno wpływa na przemyślenie pewnych aspektów duszpasterskich, na przykład misji, która jest ciągle zadaniem Kościoła. Misji, która do tej pory właśnie była pewnego rodzaju ideologiczną kolonizacją, niszczeniem miejscowej kultury, narzucaniem tego, co jest europejskie. Oczywiście temat inkulturacji to nie jest temat dzisiejszy, to jest temat z dobrą tradycją i swoją historią, ale rzeczywiście ten temat konferencyjny pozwala nam w nowym świetle spojrzeć na inkulturację i odkryć to, co już mówił Sobór Watykański II, którego rocznicę niedługo też będziemy taką okrągłą obchodzili. Właśnie poszukać, że w każdej kulturze mamy pewne ziarna słowa, które należy tylko wydobyć i one są wielkim potencjałem do tego, żeby ewangelizacja mogła się rozwijać na terenach tak naprawdę całego świata i tu profesorowie zwrócili uwagę, a szczególnie te osoby, które mówiły z regionu Afryki, były bardzo interesujące, ponieważ rzeczywiście zwracały uwagę na to, że to co dla Europy dzisiaj jest wyzwaniem relacji i daru, na przykład kryzysy w małżeństwie, u nich bardzo silnie objawiają się na przykład wykorzystaniu nauki społecznej Kościoła, ale też antropologii chrześcijańskiej do budowania czy przemieniania relacji małżeńskich. Na przykład w Afryce temat poligamii jest takim tematem wciąż jeszcze bardzo aktywnym, bardzo nośnym który jest bardzo trudny do wyjaśnienia, jakby do wniesienia, jeżeli mogę tak powiedzieć. I tu też wielkie moje zaskoczenie, że akurat y, nauczanie teologia ciała Jana Pawła II jest, okazuje się w Afryce, bardzo szeroko podejmowana. On właśnie mówi o tym przedefiniowaniu relacji, jako właśnie sprowadzeniu relacji między kobietą a mężczyzną do daru. I no, w kontekście poligami oczywiście ten dar nie może w pełni się ujawnić, więc te wyzwania duszpasterskie też są bardzo ważne. Ale mieliśmy także profesora z lewej z Belgii, który z kolei prowadzi badania na temat samobójstw wśród młodzieży i pokazywał, że w jego programie duszpasterskim on właśnie wykorzystuje ten temat relacji tego begrandu teologicznego do tego, żeby budować no, takie pastoralne, ale też psychologiczne programy, które mają zapobiegać destrukcyjnemu myśleniu młodzieży. Więc no, tu też widzę olbrzymi potencjał dla tematów naszej konferencji. Drugi dzień konferencji, to już nie były ogólne wykłady, ale bardzo szczegółowe tematy. Tak, proszę Państwa, to były szczegółowe tematy, ale też wielojęzykowe panele. Między innymi gościliśmy grupy przedstawicieli z uniwersytetów różnych na świecie, już to były większe grupy, nie tylko profesorów, którzy dyskutowali na przykład na temat relacji mistrz-uczeń. Pokazywali to, że dzisiaj tego nam bardzo brakuje i dla społeczeństwa przyszłości byłoby to niezwykle cenne, żeby no właśnie nie tylko przestrzeń internetu dominowała, w budowaniu autorytetu, ale że dzisiaj autorytetem ważnym dla nas może być także taki wątek leadershipu chrześcijańskiego, takiego wątku przywództwa, który zasadza się na takich dwóch aspektach. Z jednej strony odwagi do starania się czynienia dobrze, ale z drugiej strony do wielkiej pokory, której widzimy, że w społeczeństwie bardzo nam brakuje. Z drugiej strony, proszę Państwa, no bardzo dużo referatów z regionu Ameryki Południowej, które właśnie pokazywały te wyzwania związane z łączeniem chrześcijaństwa z lokalnymi kulturami. Mieliśmy też profesorów, którzy zajmują się przede wszystkim integralnym kształtem, integralnym wychowaniem osoby i zwracali uwagę na takie współczesne wyzwania, takie jak sztuczna inteligencja, z której tak naprawdę nie możemy budować relacji, a nasza młodzież coraz częściej właśnie tutaj y, widzi sens swojego życia i jak to właśnie zmieniać. Byli profesorowie, którzy zwracali uwagę na to, że być może nie tylko, jak do tej pory mówiliśmy o tym, że musimy pracować nad tym, żeby minimalizować czas pracy z, z, z internetem wśród dzieci i młodzieży, ale Właśnie nacisk na to, co się dzieje, jeżeli młodzież zostawia ten telefon i internet i wtedy w jaki sposób my jako rodzice czy, czy osoby będące we wspólnotach możemy pracować nad budowaniem relacji, że to jest bardzo ważny aspekt. Co było dla Pani największym zaskoczeniem w czasie tej konferencji? Jakieś zaskoczenie, jakieś och? No, chyba proszę Państwa właśnie to, że konferencja miała taki fundament teologiczny i okazało się, że osoby zajmujące się innymi dziedzinami nauki, typu właśnie psychologia, pedagogika, ten obszar terapii, przedstawiciele też kulturoznawstwa, zauważyli, że oni potrzebują języka teologii do tego, żeby wyjaśnić pewne terminy, że dochodzą do pewnej ściany w swoim myśleniu intelektualnym i że ten język teologii przebudowany, przepracowany może im bardzo wiele wyjaśnić, więc stąd widzę ten potencjał, i tą relację między pierwszym a drugim dniem, ponieważ w pierwszym, kiedy mieliśmy bardziej takie, można powiedzieć, wykłady uniwersalne, one pokazują, że w praktyce e, naprawdę to ma możliwość przełożyć się na, na takie zmiany w naszej codzienności, ale też w naszych badaniach. I pokazuje, że teologia może być wciąż i jest chyba na nowo dostrzegana jako bardzo ważna dyscyplina, która może bardzo dużo powiedzieć współczesnemu człowiekowi o tym, że nie jest sam na świecie o tym, że świat nie jest autonomiczny, że duchowość człowieka jest częścią integralnej wizji osoby. O konferencji Teologia Relacji i Daru kierunek ku społeczeństwu przyszłości mówiła organizatorka spotkania profesor Dominika Żukowska-Gardzińska. Za uwagę dziękuję Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Do ósmej pozostało 14 minut. Met ton ka betanaki, ki doublato moustagi, ta mélissa mè, ta symfonie s'amène, metto ka petanagi, ou ki Αχ, εσύ καπέτανάκι Τα μελιτζανιά Να μην τα βάλεις μια Τι πότισες φαρμάκι Αχ, καπέτανάκι Τα μελιτζανιά Να μην τα βάλεις Ze Stambułu kafe Aman przywraca greckie rembetiko z Anatolii i Grecji, ożywiając ducha dawnych tawern kafe Aman. Przed chwilą słuchaliśmy fragmentu ich debiutanckiego albumu z 2012 roku, a tawerny kafe Aman były Ważnym elementem życia w Imperium Osmańskim. Miejscami, gdzie zacierała się granica między wykonawcą a publicznością. Muzyka i taniec stanowiły nie tylko rozrywkę, ale też naturalną część codziennych spotkań, społecznych relacji. Zespół Cafe Amon stara się przywrócić ten właśnie twórczy etos wspólnoty, spontaniczności i żywego kontaktu poprzez muzykę. Wracamy do laureatów Fryderyków 2026. Nagrody Muzyki Klasycznej zostały wręczone w piątek w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Złotego Fryderyka 2026 za całokształt działalności artystycznej otrzymała Kaja Danczowska, wybitna skrzypaczka, pedagog, jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury muzycznej. W oficjalnym uzasadnieniu podkreślano jej szczególny wkład w polską kulturę muzyczną, imponujący dorobek artystyczny, obejmujący ponad 400 nagrań, archiwalne liczne albumy dla prestiżowych wytwórni, także wieloletnią działalność pedagogiczną. Zwrócono również uwagę, że uchodzi, to prawda, oczywiście zawsze stronną interpretatorkę repertuaru wszystkich epok i gra, wyróżnia się techniczną perfekcją, niezwykłą precyzją i wrażliwością. Rysota Tarantella Gemol, opus 16 Henryka Wieniawskiego, Majanosowska na fortepianie i na skrzypcach wspaniała Kaja Danczowska, która została wyróżniona Złotym Fryderykiem 2026. I kolejna nagrodzona płyta na zakończenie tej godziny poranka dwójki, kategoria album roku recital solowy, statuetkę otrzymał Janisiecki za album z preludiami góreckiego Messiana Bacha i Fryderyka Chopina.